Javier i Uwe siedzą razem przy stoliku. Jest przerwa. O! Co masz? Co to jest? To? To jest fotografia. Tu jest moja rodzina. To jest twoja żona, a to twoje dziecko, tak? Tak. Moja żona Anna i mój syn Erik. Twoja żona jest bardzo ładna. Jest piękna. O tak. Jest piękna i utalentowana. Ona jest aktorką. Jest bardzo popularną aktorką. Pracuje w teatrze w Berlinie. A ty kim jesteś z zawodu? Jestem biznesmenem. A ty? To skomplikowane, ale z zawodu jestem muzykiem. Gram na gitarze, akordeonie, na pianinie. Jestem też instruktorem tanga. Hmm, jesteś muzykiem i umiesz tańczyć tango. <śmiech>